Polygrotę, sezon drugi. Uh, uh, uh. Śpiewa, nie tu, drugim, tu, tu, tu, w podcaście Poligrota. Z tajnego laboratorium o miękkich ścianach mówią do Was Dzej Kubowska, Baron Broda, Anieluj i Szara Córka Popkultury. Niniejsza audycja może zawierać wulgaryzmy oraz okazjonalne spoilery. Słuchacie na własną odpowiedzialność. Dzień dobry, witamy w drugim odcinku drugiego sezonu Poligroty dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o długich cyklach wydawniczych, ponieważ ostatnio tak rozmawialiśmy sobie z Brodoklesem i doszliśmy do wniosku, że patrząc na cykl wydawniczy Gwiezdnych Wojen, prawdopodobnie będziemy zabierać nasze dzieci na nowe Gwiezdne Wojny, bo teraz już mamy trzecią trylogię właściwie i do tego historię. Zapowiadane są jeszcze kolejne trylogie, więc to jest na tyle dobry hajsik, że myślę, że no, nieprędko się, nieprędko to się skończy. No, jeśli nasze dzieciaki się wkręcą, to jest też szansa, że będziemy z nimi oglądać e, kanoniczne seriale. Bo nie zapominajmy, że to też. It's a thing, że mamy Wojny Klonów, które chyba się już skończyły i skończyły mamy... się tak. i teraz jest Rebels, który ma ostatni sezon w tym momencie. A, okej, okay. czyli są jeszcze rebelianci, którzy lecą, e, tylko że to jest na tyle Mleko Krowa, że pewnie zrobią kolejne serial. ale chociaż nie mam nic przeciwko, bo te animacje są całkiem przyjemne. Mhm. Um, ale tak, no mamy trylogię trylogii, która się kończy za dwa lata? 2019, tak, dwa lata. Dwa lata, nie? E, bo w tym roku wychodzi część e, ósma, i za dwa lata wyjdzie dziewiąta. Mamy mm -hmm. stories, z których pojawiło się już Rogue One. Mamy już zapowiedziany film o Hanie Solo. Tytułem i... Solo. Solo. Star Wars Story. Naprawdę? Tak. Naprawdę? Tak. E, I jest niezapowiedziany jeszcze, aczkolwiek wszyscy wiemy, co to będzie solowy film o obi Tak, Kenobi, proszę. I, tak. E, tak i y, ciało Iwana McGregora jest na to gotowe. Dlaczego nie zrobili Dlaczego nie zaczęli tych historii od solo potem żeby dać duo i trio? O oh, Bo, bo to, to jest za bardzo meta, to jest za bardzo... oj. oj, oj, oj. Han duo! Ciężko, ciężko... Han, Han trio, trio... Ej, ale to, czekaj, czy to w takim razie... nie, bo czekaj, Han Solo drugi to by był wtedy Han duo, nie? Han, Han duo. Gdyby Han nazwał swojego syna też Han, Han Solo drugi byłby Hanem duo i Han Solo trzeci Duo Hanów. Zamiast Benasolo byłby Han Solo? Nie, Handuo. Handuo. Gdzie my z tym idziemy? Ewentualnie Han mógłby nazwać swojego syna Safry i wtedy... I wtedy moglibyś robić piosenki do Algidy. No. <grym> Dokładnie tak. Dobra, ale to wracając do tego, jak Disney robi kasę. Disney robi kasę w taki sposób, że zaczyna praktycznie cały nowy franchise, bo to jest dosyć nowa informacja. Człowiek, który pisał i reżyserował ósmą część Gryznych Wojen Ryan dostał... Johnson. Ryan Johnson. Johnson, pisany przez i krótkie, nie wiedzieć dlaczego. Rian? Rian. jaka nie są dziwni. Tak, tak jak tak. Riana pewnie. Riana jest przez H Przez jeszcze. Kursy. W każdym razie, ten człowiek dostał zielone światło od kobiety, która zarządza całym franchisem Gryznych Wojen. Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy dostał zielone światło na zupełnie nową, nową, nową trylogię, bo mhm. nowa trylogia to są prequele, nowa, nowa trylogia to są teraz te, co lecą i jest jeszcze nowa, nowa, nowa trylogia. E, tylko, że problem polega na tym, że z tego, co czytałem jak do tej pory, ta trylogia nowa, nowa, nowa ma się rozgrywać w zupełnie innej galaktyce i obejmować zupełnie innych bohaterów, tak, więc w odległej ta... innej galaktyce tak, dawno, dawno, czyli temu... gdzie jest... nie ma Skywalkerów to jest zupełnie nowy franchise, jeżeli to jest inna galaktyka, to nie ma szans żeby to się żeby to się jakkolwiek nawiązało, tak to nie jest Mass Effect, gdzie mamy podróż do galaktyki Andromedy i tam się dzieją rzeczy nie, to są Gwiezdne Wojny i jest szansa, że to będzie w ogóle zupełnie coś innego, że nie będzie nie będzie przemytników z blasterami, nie będzie mocy nie będzie Jedi Mieczy Świetlnych ja mam takie pytanie w tym momencie, czy Gwiezdne Wojny to nie są po prostu wojny w kosmosie, jakiekolwiek, gdzie masz moc i nie wiem, jakieś droidy i tyle? nie tyle? Ponieważ Gwiezdne Wojny, głównym, tak jakby sercem Gwiezdnych Wojen jest historia rodzinna. Jest yy, historia całego klanu Skywalkerów, a, a, a tak jakby miecze świetlne i moc i ci wszyscy z i Gwiazdy Śmierci Jedna, druga, za chwilę pewnie będzie trzecia. To już był ten, Star Killer. Tak, a no widzisz, No to, to są tak jakby te wszystkie takie... Nie chcę powiedzieć truskawki na torcie, bo tutaj mnie zjedzą za chwilę za to określenie, ale to są takie dodatki do, no, ale... do, do, do całości. Tak jakby. Ale Danielu, przecież to się nazywa Gwiezdne Wojny, a nie no, The to, Skywalkers. To ja Dale. zrobię Gwiezdne Bitki i będzie w innym uniwersum. Wow! okej okay. okay. wow. Gwiezdny Witki. Gwiezdny... To znaczy, wiecie, Fitsy. no, nazwa... Nie możemy się aż tak przepiać nazwy, tak? Bo nazwa powstała jeszcze w czasach, kiedy Lucas skręcił e, Star Wars jako Star Wars, które znamy teraz jako Nową Nadzieję. Tak. To miał być jeden film. Mhm. A to już, wiesz, to dlatego nie, nie byłbym aż tak przywiązany do tej nazwy. To jest po prostu, no, nazwa. No dobra, to jest nazwa, która określa, już właśnie tak jak powiedziałeś, konkretny... konkretną... Fra franczyza? Uniwersum, uniwersum. Franczyza? Jest, jest takie słowo. Franchise. Nie wiem, czy w języku polskim franczyza nie oznacza takiego sublokalu e, na licencji typu Subway. No. Tak, no masz franczyzy, żabki i te inne. No, franchise to chyba nie A czytałem, że, czytałem, że jest. czy ten Czytałem rzecz, można powiedzieć, fran franczyza, jeśli chodzi o, o sagę tak? czegoś, na zasadzie wiesz, książki czy, A. czy, czy filmu, nie? Okej, okay, the more you know. Aha, no dobrze, to y, nauczyliście się czegoś razem z nami? Tak. Eee, ale o czym to? Mm. O tym, że... No, że jakby... Gwiezdne Wojny to są wojny, a nie chodzi tutaj o Skywalkerów. Tak? Nie, no chodzi o no Skywalkerów. No jak dla mnie, no to nie. Jak dla mnie, no to w momencie, kiedy mamy Gwiezdne Wojny Historie, to nie jest opowieść o Skywalkerach. A wciąż są to Gwiezdne Wojny. No nie, bo Gwiezdne Wojny Historie to jest spin-off. To jest tak. Eee, o Skywalkerach opowiadają nam kolejne epizody eee, Kor, Koru Sagi. Tak, od 1 do 9. To jest historia tak, Skywalkerów. to na dziewiątej części ma się absolutnie zakończyć wątek Skywalkerów, czyli prawdopodobnie Luke. Luke sobie umrze, albo teraz, albo w ostatniej części. Mhm. A jeżeli, jeżeli wierzyć, że y, nowa, nowa trylogia ma y, jakby się inspirować oryginalną trylogią, to... Oh wait, to Luke powinien zginąć się jeszcze w pierwszej części, To jak Kenobi, ale no ale Mało go było trochę. On, więc, się, on się raptem odwrócił i zdił kaptur, także tak. ciężko, ciężko, ciężko, tutaj, żeby od, od, wiesz, Nie e... nagadał się. No, no, no nie za bardzo. Ale od odchylania kapturów się nie umiera jeszcze. No. Ale jakby wróćmy do samego faktu tego, że to jest właśnie taki długi cykl wydawniczy, no bo... I co się, co się jakby z tym wiąże, nie? No bo to, że mieliśmy, wiecie, tą pierwszą pierwszy film, który wyewoluował w trylogię i później była nowa trylogia, o której, nie chcemy wspominać teraz, jak jest jakby nowy okres, nowy, nowy czas dla Gwiezdnych Wojen, gdzie po prostu poszła moim zdaniem maszyna pieniędzy, która zagrała na, na tym, że to jest jednak tam, no pomijając, no to są dobre filmy po prostu, to jest dobra saga, to jest tam, tam jest dobra historia, jest rzesze fanów, mhm. naprawdę bardzo duże yy, i... No to jest po prostu dobry biznes, zwłaszcza że teraz kupił to Disney. Mhm. Wiesz ile zabawek teraz z tego będzie? Mamy już Ale już jest, już jest. jest. Przecież wcześniej, żeby kupić jakiś głupi t-shirt z gwiazdny, Wojna, zanim wyszła ta nowa jakby fala, mhm. żeby kupić jakiekolwiek zabawki czy coś, wszystko trzeba było ściągać w stanach. Teraz pójdziesz do byle jakiego papierniczego i kupujesz sobie pluszaki w kształcie BBA'. No my mamy przecież te poduszki i BB-8 tak. i Artuditu. Uwaga, z Tesco. Ale teraz jest chyba tak samo z. Jezus... E, Porgami? Ja dobrze mówię? Porgs? E, a tak, Porgi, no to jest ta, ten sam szał, który był z bb i te. Co to jest Porg? E, Porg to jest ten, ten mamy uroczy śwista świstakochomik na A ten na, Pokemon. Na ten, tak, tak, tak, ten, tak, ten tak. pokémon Ja no, w ogóle, ja no. tyle wiem ze zwiastu na tego ostatniego, że tam trzy Pokémony, a po dwa były nowe? Tak, e, Jezus... E, no bo ten, jest to coś? Jeszcze był jakiś taki wilk? Lotowy wii, nie był Wulpix... E, Jezus, mów mi, ten... E, Lodowy wilk. Czy no, my wciąż tak. mówimy o Gwiznej Wojnach? Tak, tak, tak, tak, tak. W tym nowym zwiastu nie było? Z dwa bo trzy nowe Pokemon. Masz ja teraz pamiętam z tego Kiedy zwiastu. atakują bazę, prawdopodobnie jest baza rebeliantów, zamykają się wrota, tak. i przez te wrota, przez tą bramę, tak jakby przechodził taki wilk lodowaty. No, widziałam ten zwiastu w Ajmaksie, więc się przejrzałem. I on faktycznie. I to nie był tam? tam? <laughs> I on faktycznie wygląda jak ten Pokémon e, potrzebowałeś tych trzech kamieni, żeby go znaleźć. A, Waporion, Vaporion e... Tak, no to mniej tak. więcej jak taki schłodzony, mm -hmm. zamrożony vaporion No, jak, jak kolejna... kolejna też był. No, jakaś jak jakaś nowa przemiana Eevee. Wow. wow. Spominam, to, to jest chyba jakiś tam bezwiastny. Nie, no to nie? jest ten sam, w którym jest ten chomik. Ja widziałam w i więc. Nie tak zwróciłem uwagi się na, na tego Bo się tak. widzisz, skupiłeś na, na, na ostatnich fragmentach, jak ona prosi, że Raj prosi, że chce mieć znaleźć swoje miejsce. myślę, mi że to jest o bait. O, ale to jest ścięte, to jest to, jest bait. Jest, to, to o jest jajku. Tak. Ale to już. nie o jak mówimy, ale tak. em, powiedzcie mi, bo mm, Lukas oddał prawa do Marki sprzedał, prawa do marki Disneyowi. Czy jego umowa na procent za sprzedaż zabawek wciąż obowiązuje? Oczywiście, że tak. No to Lukas teraz ma emeryturę do końca życia już praktycznie. No ale Disney też, no wiadomo, że zrobił to dla kasy, nie? No No, no, oczywiście, no wiemy, tylko... że Disney lubi robić sobie długie serie, z których przeciągnie kupę kasy po Marvel Cinematic Universe. No... Już wiemy, że oni lubią robić sobie długie cykle. Ale zanim zaczniemy mówić o Marvel mm -hmm. Cinematic Universe Bo to jest też obszerny temat to Właśnie co do zabawek To przyszedł mi do głowy Przyszedł mi do głowy jeszcze jedna seria Która no, niekoniecznie jest serią wydawniczą Jakby e, samą w sobie Chociaż teraz już zaczyna być Mianowicie Harry Potter No bo to zaczęło się od filmów na podstawie książek mm -hmm. Ale patrzcie, że teraz mamy spin-offy Fantastyczne zwierzęta Które już tak. są samodzielną Jakby wersją filmów i już jest zapowiedzianych kilka tam filmów z tej, z tej serii. Pięć. Pięć. Pięć. Jedyne, już co pięć? wiemy o tym o, to świecie... To Od samego początku było zapowiedziane. Ja nie? słyszałem tak. o trylogii, a teraz widzę, że... Pięć U, um. będzie. Jedyne, co wiemy o tym, no to, że to było trochę jakby bazowane na autorze podręcznika o magicznych zwierzątkach. Ale... Moim Oprócz tego, no i to, co jest tak. na Pottermore, nie? Tak. I Grindelwald, I o którym też trochę wiedzieliśmy z książki. Tylko, że właśnie teoria jest taka teraz, że Skamander miał dużo więcej do czynienia z Grindelwaldem, niż byśmy wcześniej przypuszczali. Mhm. I dlatego on jest bohaterem tych filmów. Ale jakby, tu moje pytanie jest inne, jakby nawiązując z tego naszego tematu. No. Dlaczego jest tyle, powiedzmy, zabawych gadżetów z Gwiezdnych Wojen? A z potera Pottera wciąż, jeśli chcesz sobie kupić jakiś, nie wiem, głupi szalik czy skarpetki, to musisz zamawiać gdzieś tam z zagranicy. Może to jest kwestia tego, że jednak Disney, który jest przyzwyczajony do produkowania masowo zabawek, a Warner Bros. Warner Bros. robi, nie? Dobrze, jak kojarzę. Tak. Wszystkie tam Harry Potterowe rzeczy. No, oni też robią ileś tam meczu, bo był, było sporo, sporo meczu po, po Fantastycznych Zwierzętach. Ale to jednak nie jest na, na taką skalę, jak na przykład Disney produkuje mhm. I jest odpowiednio droży mhm. Tak, Zadam tak. Się. No i właśnie przez to jest odpowiednio mniej popularnie właśnie w takiej Polsce, nie? Chyba. No, w Polsce ciężko dostać, dostać coś. Dostać hmm. merch? No, jedyne co to raczej Overtise albo tego rodzaju m, portale, które nam no, sprzedają średnio edukcjonowanym merch, no bo to jest jednak oparte na, na artystach. Znaczy, no na w no, sklepach z yy, meczem. Oficjalnym, no są jakieś tam wisiołaki, no. jakieś szaliki, takie rzeczy, ale to nigdy nie było tak jakoś dużo szalenie. Ale to jest oficjalny sklep z merchem, a nie jakieś pierwsze, lepsze Tesco, czy jakiś tak. sklep z zabawkami, nie? Chociaż w Tesco zdarzają się koszulki z domami. O, jest. No, ale właśnie to może być związane z tym, tak jak mówisz, Curo, że tutaj jest Disney, nie? Jednak. Bo to tak samo jak z, z Marvelem, też nie ma problemu, żeby pójść do jakiegoś smyka i kupić sobie puzzle z dorym. W co może dostać mecz z Marvelem. No, właśnie. Więc... Pomijając już fakt, że wyprawki szkolne są właśnie częstokroć Albo właśnie w MCU, albo w Gwiezdne Wojny. Mam kredki z Gwiezdnych Wojen. Harry Potterowego nie widziałem jak dotąd. Mhm. Właśnie. Tylko też, wiecie, bo... Pytanie, jaki jest target, bo jednak wydaje mi się, że... Przecież nie wiem, a fantastyczne okay. zwierzęta też są targetowane raczej do młodszych, nie? Target na, na kredki, naprawdę? No, dude. Target na kredki? Czy spojrzysz y, Marvel, Harry Potter, Gwiezdne Wojny? To to, to, no, to jest dokładnie ten sam target, czyli dzieci w wieku szkolnym i my. Tak. No, dokładnie. <śmiech> dzieci w wieku szkolnym i milenialsi. Tak. Millenialsi no, jako no, rodzice, no. rodzice będą myli przez ranę. Bo Jeżeli... będziemy kupowali mecz dla siebie, dla dzieci? Dla siebie i dla dzieci. No. Tak. Zostaw mojego bb To nie jest zabawka, figurka kolekcjonerska. Ma ogromną wartość. Sentymentalną. No przykro mi, wasze dzieci nie będą mogły macać mojego Nightwinga, przykro mi. No, ale on ma fajny tyłek. No wiem. No, come on now. <laughs> no, ale no, ale 350 zł. No wiem, no. 350 zł za tyłek? 350 za, zł. za tyłek. Za fikórkę Nightwinga. Aha. Zamówiłam. Oooo... za 350 zł. No dobra, no. Ma trzy twarze. Ma... Jeden, jeden tyłek i trzy twarze, no to Na jest... Nightwing No bo jest... jego tyłka nie da się zastąpić. A, ale całą twarz się da, w sensie ta maska to nie jest tylko maska, to jest cała nie, twarz. Co to. to co tam o tych Gwiezdych Wojna? To co tam Wojna? Eee. No, myślę, że możemy już przejść do tego kolejnego cyklu. Do Marvela? Do Marvela. Oj, tak Domcu. Dom Czu. To jest, to jest MC... chyba zdecydowanie w tym momencie największy cykl wydawniczy jaki jest. Filmowy, tak. E... Bo mamy... w tym momencie jesteśmy w trzeciej fazie filmów. Już? Tak. Tak, no bo Twier... Avengers kończą... każdy film Avengers kończy jedną fazę, a też czekamy na trzeci Avengers. A... E, no więc jesteśmy teraz w trzeciej fazie na ten moment. Plus mamy agentów shield którzy są częścią... No, można się nie, ale są częścią uniwersum, gdyż to serial, w którym widać bezpośrednio konsekwencje filmów, na przykład po Torze 2, agenci shield sprzątali Londyn z jakichś tam, jeszcze tak z różnych, z innych uniwersów, jakichś tam śmieci nice. kosmicznych. Więc to jest rzeczywiście jeden serial, gdzie to widać, chociaż coraz mniej już. A y Inhumans? Nie mówmy o tym. Ja, nie, Inhumans, ja, wyciec, Powiem wam tak. Inhumans? Nie, nie mam pojęcia w jakim uniwersum istnieją. Nie zamierzam tego oglądać. To jest jakaś Ojej. pomyłka. Nie mówmy o tym? Tak słyszałam. Ale też seriale Netflixa Marvelowe teoretycznie są częścią MCU, ale nie do końca. No bo to jest tak, że mamy na przykład wycinki z gazet, w których się mówi o incydencie. Które oznacza Avengers 1, czyli jest, to, co się stało, tak. ale to nadal nie widzisz takiego bezpośredniego połączenia no, jak to... e, Avengers 2. Ale to, to może być na tej zasadzie, że po prostu oni nie mają praw do tego i, i na krzyż. Czy znaczy, wiesz, ciekiego... i tu i tu jest Marvel tak na dobrą sprawę. No, ale. Zastanawiam, wiesz... się, zastanawiam się, czy to nie jest bardziej w kierunku tego, że w Deadpoolu ani razu nie pada słowo mutant. Bo w Luke'u to... of na przykład, jak mówią wyraźnie o halku. W Hulku, Deadpoolu mówią o mutantach. Tak. I w Deadpoolu pojawia się, pojawią się X-Men i pojawia się słowo X-Men i tak dalej. Czyli Deadpool jest częścią... Deadpool należy do tego samego uniwersum, ale... co, yy, co X-Meni... Dobrze, ale nie mówię tych, o tym, że dochodzą. nie pojawili się mutanci. A nie, czekaj, nie byli, o Jezu. A nie chodzi ci czasem o to, że mm. po prostu X-Meni e, to mm. Fox ma prawa do X-Menu, a nie Marvel Nie, myślę że, że to chodzi o to, że w MCU a, nie używa się, się słowa mutant. W MCU się nie używa. Nie, w MCU a nie tak. za słowo mutant, jak mówią o Scarlet się... Witch i o Quicksilverze, to mówią, że oni są enhanced. enhanced. O tak. o, o to ci chodzi Pomyliło o to, prawda? mi się, no. Tak, bo Deadpool należy do W, w Deadpoolu były słowa Mutants. Tak, bo należy... No, ale chodzi mi właśnie o to, nie, że w Luke Cage'u jak ludzie rozmawiają o tam Big Green i wiadomo, że chodzi o Halka, ale jakoś te nazwy specyficzne nie podają. No tak samo jak mówią o The Incident, nie? Mówiąc o, o wydarzeniach z pierwszych Avengerów, gdzie, tak, gdzie na przykład jest też scena, gdzie na ścianie jest wycinek z gazety, który mówi o właśnie incydencie i to jest screen z Avengers. Tak. Bo to no. jest Hulk na tym, więc... Ale no to mamy coś takiego... W sensie mi się wydaje, że to chodzi o to, że mamy Disney, który jest wielką firmą Wielkie Korpo i mamy Netflixa, który jest kolejnym Wielkim Korpo. I co z tego, że oni nabyli sobie jakieś tam prawa do ekranizowania, jakieś tam... Mm -hmm rzeczy marvelowych, myślę, że dogadali się na tyle, że okej, okay, możecie coś tam wspomnieć, ale to są osobne Piesz, rzeczy. Ale myślę też wydaje, że to może z tego wynikać, że gdybyśmy mieli takie bardzo bezpośrednie nawiązania, tak jak, nie wiem, Coulson, który był i w pierwszej fazie i jest głównym bohaterem serialu, mhm. to fajnie by się domagali, żeby na przykład Tony Stark spotkał Iron Fista, bo obaj są obaj są jakimiś tam właścicielami dużych koncernów. Właśnie, właśnie o to chciałem się zapytać. Jak to jest, że masz osobne uniwersum serialowe i osobne uniwersum filmowe i dlaczego oni się nie mogą połączyć... No właśnie o tym mówię. ...na ten Infinity War, skoro to ma być kulminacja tego wszystkiego. Bo oni już mają z dużo postaci. Ktoś obliczył, że wszystkie postacie, które są zapowiedziane na Infinity War... Y Będą miały półtorej minuty czasu ekranowego. Biorąc pod uwagę dwa filmy. Bo, y, chyba, nie, właśnie nie pamiętam, czy jeden, czy dwa. Ale nawet jeżeli. Bo robią, robią dwie części, nie no, ale, ale to będą. półtorej minuty. Ale nawet jeżeli. Się do yy, będą... jeżeli. Bo już. Bo już. Zobacz, ile już mamy postaci w samym filmach. Mamy y, Avengers, y, mamy Strażników Galaktyki, mamy Stęnga z jakimiś jego tam przydopasami, bo też chyba mają być jego przydopasy, mhm. jakieś tam. Um, będzie Czarna Pantera ze swoimi, no, zaraz. Za rok. Bardzo czekam. Prawdopodobnie pierwszy dobry film od czasów Ziemowego Żołnierza będzie. Ale właśnie, i mamy tak, mamy teraz Tora, który z całym. Spoiler, spoiler, spoiler. Y, mamy Tora, który z całym Asgardem teraz leci, więc. No, to jest dość dobry <grym> spoiler, prawda? <grym> więc mamy kupę postaci na ten moment, gdybyśmy się do tego dodali seriala. No to już w ogóle do widzenia, nie? No daj spokój już seria, ale to są co? Cztery dodatkowe postaci. No tak, tylko że właśnie o to mi chodzi, że jak bierzemy na przykład, e, jeżeli bierzemy e, zazwyczaj Strange'a, no to to jednak on nie jest sam, tylko zazwyczaj jeszcze jakieś poboczne postacie jego się Czyli po pojawiają. prostu jak masz seria, jak masz powiedzmy Jessica Jones, mielibyśmy w to wpleść, to cały bagaż, który jest z Jessica Jones, też musiałby wejść w ten film. Tak, jak tak mi się wydaje. No. Plus, no nadal to nadal jest za dużo postaci, to jest w postaci w tej wefty niby, ale to trzeba do tego zrobić build-up, jak oni się spotykają, skąd oni się tam wzięli. A już musimy połączyć ze sobą Strange'a, Asgard, Avengers, którzy są porozpierdalani nie wiem gdzie w tym momencie. Przecież w ogóle była tak cholerna wojna, więc w ogóle Avengers są porozpierdalani teraz po wszędzie. Są strażnicy i weź, weź to w ogóle zdłuż w kupę, żeby oni w ogóle się spotkali. To bo będzie cały pierwszy film. No. Chciałam powiedzieć, że jest jeszcze jeden powód, dla którego nie może połączyć serialowego uniwersum i kinowego uniwersum. Zauważ, na jakich terenach działają Defendersi. Oni działają tylko w Nowym Jorku i tylko w konkretnych dzielnicach. No bo to są ci street level heroes, nie? Właśnie dlatego. Street level heroes nie, level heroes tak, nie dadzą komiksech... sobie nie dadzą sobie, no tak, oni to tak rozgraniczyli, nie wiem jak jest w komiksach, ale chodzi o to, że jeśli oni zrobią tutaj mm -hmm. Defendersów, którzy, każdy jest w swojej dziennicy, no to nagle taki Daredevil, który ogarnia Hell's nie stanie koło tora który jest Bogiem. No, no... no ale, ja by... wiem, dobrze możemy powiedzieć Batmana kłamę, nie <śmiech> Batman no. ogarnia tam i teraz będzie walczył z kosmitami w Justice League. Ale to jest dla mnie to samo. Równie dobrze mogłabyś też powiedzieć, że Spider-Man nie powinien być częścią tego, bo on tak. co, micromanaging the shit out of queens. Tak, tak. to prawda, że Spider-Man bardziej mi pasuje w tym momencie pop serial, ale Spider-Man jest na tyle wielką postacią w filmowym świecie, jeśli chodzi o adaptacje komiksowe, że go musieli wrzucić do tych Avengersów. No ja, on bo się jednak No, dobrze sprzedaje karkę. Tak, yeah. bo wszyscy yeah. znają Spider-Mana. No ale taka jest What? prawda. Bo się dobrze sprzedaje. A ty myślisz, że dlaczego bohaterem każdego X-Menów jest Wolverine? Bo się dobrze sprzedaje. Tak, bo się dobrze sprzedaje, no dobrze. No, tak jest prawda. O, Lekki spoiler. No, ale tak jest prawda. Disney kasę chce robić, no. To jest trochę smutne. To jest też powód, dla którego ten Day miał taką dużą male w Spiderman Homecoming. Bo. Tony Stark też się sprzedaje, bo im się mega udał Tony Stark w filmach. Tak. A Iron Man wcale nie był jakąś ogromną postacią komiksową, on wcale nie ma jakichś super dobrych komiksów. Może inaczej, czy przed filmami z Iron Manem, z Robertem Downey Jr., ktoś z was wiedział kim jest Iron Man? Tak, tak. oglądałem kreskówki na Fox Kids. była dojebana. Tak. Okej, okay, ja nie wiedziałam. No ale chodzi o to, że naprawdę no, jest taka, mandarin. że no, dużo było kreskówek o różnych bohaterach Marvela, mm -hmm. a jednak wybrali Ironmana, to było takie, no spróbujemy, nie? No i Damien Jr. po prostu zabił hit. Tam, no, no. Tam, tam Jr. I był John Fawe, bo no trzeba przyznać, że reżyser że odwalił kupę bo ty mm -hmm. przybierzmy Ironmana, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. No więc, no... No cóż, no Spidermana po prostu wszyscy znają i to jest z to jest tego kwestia, ale tutaj no to faktycznie tak jak mówisz, że to jest taka seria wydawnicza, to jest tyle filmów, tyle postaci, że no z tego nie będzie dobry film. No już zebranie do kupy samego uniwersum filmowego będzie trudne. Tak. Bo o ile w Avengers to po pierwszej fazie, w Avengers było bardzo fajne jak nagle się wszyscy spotkali to było bardzo satysfakcjonujące to yy, i tam oni się tak też powoli ten się z tym zobaczył, ta się z tym zobaczył, a potem wszyscy razem yy, to już jazda widać, że to się stopie. Nie? A nie masz takiego wrażenia, że po tym Infinity War nastąpi jakiś przeżarcie materiału i ludzie już nie będą tego. tego. Dla momentu. mnie już przeżarcie znaczy, materiału nie. nastąpiło w czasie Edge of Ultron. Tak. Już tak szybko w tym momencie? Dla mnie ostatnim dobrym filmem Marvela był Zimowy Żołnierz. Powiedz mi, czy czekasz z niecierpliwością na kolejny film Marvela, tak że to jest taka rzecz, wiesz... Że na Czarną Panterę. Na Czarną Panterę, na Czarą Panterę tak, ale A mówię, właśnie że filmy... każdy kolejny film... Tego już jest dużo, patrzcie, to samo jest z Wiedźnymi Wojnami, że już mamy tego dość. Ja na przykład nie jestem jakoś super podjarana kolejnym filmem z Gwiazdy wojny, mimo że to jest dopiero trzeci film w tym nowym cyklu. To znaczy ci tak, jeśli chodzi o Gwiazdy Wojny, czekam na ostatniego Jedi, nie jestem, jakiś, nie jestem jakoś strasznie podjarany tym, natomiast jestem mega podjarany możliwością zobaczenia stand-alone filmu o Kenobi i bardzo chciałbym zobaczyć stand-alone film o Jodzie bardzo chciałbym zobaczyć oj, oj. to y, na dużym ekranie, a reszta jest, jest mocno poboczna. To nie? jest właśnie to, to jest to, czego nam potrzeba. Nie potrzebujemy więcej koru, bo okej, okay, niech już zrobią tę nową, nową trylogię do końca i niech to skończą. Więcej spin-off w porządku. No ale właśnie, w tym momencie ja się zastanawiam, dlaczego... Marvel idzie w takie łączenie wszystkiego. Przecież jak oni zrobią Infinity War i będzie takie przeżarcie, tak jak mówiłeś, Danielu, mm -hmm. to co dalej? Przecież oni wydają swoją krowę, która sika złotem, no. To no, szczerze, jeżeli, jeżeli filmowe uniwersum jakkolwiek się wzoruje na komiksowym, to pewnie zrobią twardy reset. Pewnie tak, właśnie chciałam tu powiedzieć, że Marvel ma takie zwyczaje z komiksów, nie? Że wprowadzamy ilość postaci i stwarzamy jakiś event, dzięki któremu wszyscy się spotkają, bo to jest, bo to jest na, na często naprawdę bardzo fajne, że na przykład czytasz pięć różnych serii solowych i masz event, gdzie wszyscy się spotkają, nie? I to jest naprawdę fajne. Ale to też trzeba umieć zrobić i ja się właśnie zastanawiam, czy to wyjdzie w filmie, bo obawiam się, że nie wyjdzie, bo jednak w filmie jest zupełnie innym medium możemy zrobić sobie event komiksowy na 15 zeszytów w którym spotka się połowa uniwersum, no bo to jednak inaczej działa niż, niż zrobienie filmu, w którym będzie 30 postaci. W się sensie papier wszystko przyjmie, a ekran już nie za bardzo, nie? Ekran masz bardzo ograniczony, to jest bardzo ograniczony medium, to jest, wiesz, teraz kiedyś były robione filmy po godzinę, po półtorej i to było spoko, teraz masz filmy, które mają 2,5-3 godziny. Tak. Ja myślę, że to też bardziej polega na tym, że komiksy wychodzą co tydzień, co dwa, czasami jest na miesiąc, ale chodzi o to, że jak na przykład masz 20 solówek, to jednak w tych solówkach widzisz ten build-up do spotkania, bo one na przykład wychodzą co tydzień, co dwa i ty widzisz, że ten już się spotkał z tym, ten się spotkał z tamtym, albo ten idzie w tym kierunku i ten idzie w tym samym kierunku i ty czujesz to spotkanie. A jeżeli mamy nawet filmy wychodzące dwa do roku, to najczęściej mamy w cyklu jednym, czyli w jednej fazie, na przykład jeden film o nie jeden film o że jeden film o tym, no i to jest solówka, więc na przykład możemy dać tylko scenę po napisach, która daje ci ten feel, że oni idą w jednym kierunku, ale to, tego nie można złożyć w czasie, bo jednak w komiksach te spotkania są najczęściej rozłożone w czasie. I to jednak, jak już oni się spotkają, to wiesz, jak to się stało. Jak na przykład ostatnio był Event Secret Empire w komiksach, to to było przez pół roku budowane, żeby do tego dojść, bo to się zaczęło od tego, że okazał się kapitan ten Amerykanazistą mhm. i ileś, ileś komiksów miało takie specjalne jakby paski czarne na górze, że to jest część prowadząca do Secret Empire, więc jakby widzisz już, w każdej solówce widzisz, że to idzie do tego eventu, a nie dość się do tego zrobić w filmach, które wychodzą dwa razy do roku. No... Ech. czy chcemy jakoś, że tak powiem zakończyć powoli tą dyskusję na temat bo trochę, trochę no, się rozwinęliśmy na temat tak. właśnie MCU a głównie chcieliśmy opowiedzieć o tych ja o... chciałem do Gwiezdnych Wojen właśnie wrócić, bo no, no, Baron no. powiedział, że ten kor i rozpraszanie działa moim zdaniem działa to dlatego ponieważ w tym korze mamy swoje ulubione postacie i skupiamy się głównie na nich, mało kto się skupia na pełnej fabule, tak jakby No tak mnie się osobiście y -hmm. wydaje, tak? Jak byłem dzieciakiem, to też yy, nie miałem takiego magnesu, powiedzmy, na Obiłana, bo mnie to nie... Staruszek, który ginie i potem się pojawia jako fluorescencyjny facio. Mnie to jakoś nie, nie, nie kręciło mnie to, tak? No. no ale to... Ciekawe, czy to, to by mówiłem. też zadziałało właśnie w MCU, jeśli by poszedł film o Avengersach? i powiedzmy byłyby te trzy jakieś powiedzmy trzy filmy o właśnie A Avengerach i, i tym i ich przygodach i do tego byłyby solówki z różnymi tymi opowiadającymi no, historie Ja chciałam powiedzieć, że tak teraz będzie w DC No bo DC zrobiło nam solówkę o Supermanie, solówkę o Wonder Woman Teraz będzie Liga Sprawiedliwości, w której będzie wprowadzony i Flash, i Aquaman, i Cyborg Czyli którzy są sub... Tak, którzy mają solówki dopiero Czemu? po po ale właśnie. w, w, w, w, w jest przecież to samo, czarna pantera dostanie sylwówkę dopiero po wprowadzeniu. No właśnie. Mhm. To jest trochę poroniony pomysł według mnie, ale... no nieważne. Czyli co, ustaliliśmy, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Tak, W Myśniowi Czyli... jak najbardziej chodzi o kasę, robią teraz swój... chcą zabić swój portal streamingowy, o czym będziemy mówili też jeszcze kiedyś indziej. O, Jezus ma no. eee, Tak, o no. tym będziemy mówić za, za jakiś czas. Eee, no to co? Gwiezdne Wojny. Będą robić dalej filmy, będą trzymać poziom. Mamy taką nadzieję? Miejmy nie, taką no. nadzieję, chociaż powiem Są Ci, że... Już, już, już mi się wydaje, że jak będziemy chodzić na te Gwiezdne Wojny z naszymi dziećmi, to to, mo, to może nie być będzie to samo. słabo. I tak samo jak... Chociaż jeśli chodzi o Marvela, to myślę, że to już będzie jakby jakiś tam reboot serii jak będziemy chodzić z widzieć? No tak jak mówiliśmy, nie? Ta nowa, nowa, nowa trylogia to ma być zupełnie inny wszechświat, więc równie dobrze mógłby to być inny franchise, ale nie, nie, bo wiedzne Wojny się sprzedają. Czy tam, będzie, tam będą na pewno turbulencje, bo, bo już są turbulencje i przy tych... E, jezus, e, standalone movies? No, no bo co przy, przy solo, Przy solo... Tak, przy solo. <laughs> przy Hanie Duo, Hanie Trio, e, tam już były problemy, bo tam się zmienił kompletnie reżyser, mhm. tak? Tam, kto to robi? Ron Howard? Ale nie wiem, tam się zmienił reżyser? Tak. Oh Bo solo teraz kręci okay. kto inny? Tam się na pewno ktoś zmienił. Koleś, który robił y, Jurassic World miał robić dziewiątkę, już jej nie robi. Tak, to to tak. słyszałem. I wraca do niej J.J. Do niej Abrams? Tak. Więc przypuszczam, że, że takich turbulencji i takich po prostu przetasowań to będzie jeszcze mnóstwo. Tak. Więc nie ma co tutaj stawiać okay. takiej podkreślać to grubą kreską, że to wszystko będzie cyc glans, bo może być może być może może kulówka, różnie może, może, być być, może być tak, że solówka Obiłana będzie ostatnimi dobrymi Gwizdnymi Wojnami, jakie zobaczymy. Nie przeszkadzałoby mi to ponieważ nie mam parcia na inne postacie mówię, joda i obi jak dostanę to, to mój umysł i moje ciało będą zadowolone. Tylko, że tutaj też mamy trochę inny problem, Spodnie. że mamy filmy na podstawie filmów, mhm. a jeśli chodzi o MCU, to mamy wszystko na podstawie komiksów i tak naprawdę oni jakby wracają do znanych staci, dlatego mieliśmy tyle kreskówek, dlatego mieliśmy już, będziemy mieli trzecią serię o Spider-Manie w ciągu ostatnich tam 10-20 lat. lat. No, Marek Mostowiak! Zawsze. <laughs> Ale Marek Rid. Mostowiak wybił, że tak powiem, Spider-Mana do świata, nie? Um, dla, dla filmów. Całe te komiksowe filmy to chyba wybił bardziej Hugh Jackman niż, niż Marek Mostowek, bo to się zaczęło od X-Menów z Hugh Jackmanem. No czy wiesz, to możemy się teraz tak cofać i zastanawiać, czy nie zaczęło się od supermenów ze ZN, nie? No ale to już nie jest ważne. No to, to możemy no. się tak cofać, bo po no. prostu chodzi o to, że no. Ale chodzi o to, że jakby MCU i jakby filmy na tak, podstawie wiek, komiksów będą robić prędzej rebooty, mhm. serii, dodawać tak, do tak. nowych ale aktorów. bo i... oni są z tego znani. Tak. To jest ich sposób na, wiesz, eskalowaliśmy historię do niemożliwego poziomu. Co teraz? Bang! Co teraz? Bang. Reboot. Tak, No ta, tak to działa. I w tym momencie chyba mam najdłuższą serię po prostu MCU, która jest zamknięta w obrębie tych samych postaci, w sensie gramy, granych tak. przez tych samych aktorów. No i... MCU jest jedną jest jedno z pierwszych właściwie, które no nie mówię, że jedyne, ale no to nie było bardzo popularne do momentu MCU, żeby robić ile filmów w jednym uniwersum. Mhm. Gdzie teraz z tego, co słyszałam, to nawet ma być uniwersum jakiś tych takich, yy, może nie horrorów, ale chodzi o to, że jak wyszła te ze sceny Reboot Mumie Kojarzycie? Tak I będzie to tak, chyba jakiś tam Frankenstein coś tam coś tam, to wszystko ma się gdzieś w jednym uniwersum Dark universe Dark universe. Więc Dark. to się to teraz popularne, a właśnie w, w momencie, kiedy MCU się zaczynało, to nie było popularne Więc oni to jakby, może nie wymyślili, ale to spremowali i są rzeczywiście najdłuższym, jaki istniał, więc zobaczymy, jak długo to pociągną, nie? A propos, a propos horrorów, to wiecie, że ta cała saga teraz The New Mutants z tak. jest Arya Stark, Wygląda super. Dziewczynka nie ma imienia. Eee, wygląda super, nie mogę się doczekać. To, to jednak... To będzie jest... nowy film z uniwersum tak. X-Men, The New Mutants. I sam gra też... I to będzie horror, tak. i to wygląda świetnie. I to będzie trylogia w ogóle. O, Wygląda mierze. świetnie, z Gwiazdą. jest... Dlaczego to będzie horror? Bo, czemu nie? Czy on im, eee. nie nie Wziąłeś na z Gwiazdą? Nie. Ziumeczku, ale zauważ, że te filmy, one zaczęły w miarę z jednolitego kopyta. I potem te filmy kulminacyjne też były na to samo kopyto. A, a teraz y, o MCU, MC. tak. Okay. A teraz wchodzą trochę bardziej w kino gatunkowe, tak? No właśnie chciałam to, to powiedzieć, że ja tak, tak. właśnie miałam y, ostatnio taką właśnie refleksję, jak rozmawiałam o filmach komiksowych, że właśnie filmy komiksowe zaczęły od tego, że muszą być filmami akcji. Tak. A teraz odkrywają, że nie muszą, że mogą zrobić horror, mogą zrobić komedię. Ym, i to mi się podoba, że wychodzimy trochę z tej ramki, że jak jest film komiksowy, to jest film akcji. Mm -hmm. O, proszę. Tylko jeżeli tak. to jest kino gatunkowe, to w tym momencie jest to trudniej zebrać do kupy. I ja widzę, że tutaj mogą, może być niechęć, bo... To jest coś, ee... o czym mówiliśmy wcześniej, o czym ja mówiłam, że jest... Tak. Tak. Masz hmm. filmy heheszkowe i jak to teraz zebrać do poważnego... No i właśnie, filmu. wyobraź sobie, że puszczasz sobie film po filmie Thor Ragnarok i Infinity War, które pewnie będzie jej bało patosem na 2 kilometry. No to nawet obejrzenie pod rząd ee, wojny jechało. w Tesco na plakingu i, i to no Ragnarok to byłby po prostu właśnie patos, który jest tak, w, tak. w wojnie, a jak Ragnarok znaczy ja w ogóle pomijając to, ja miałam wrażenie, że to no jak to były dwa różne filmy. Bo sceny z Torem a sceny z Helą, to był taki łyż dla mnie. Trochę jak tak, był no. taki. Bo, bo jak oni się już spotkali, potem to było spoko. Ale jak oni pokazywali na zmianę, co się dzieje w Asgardzie z Helą, a co się dzieje z torem na tym wysypisku śmieci, ja miałam whły po prostu. Tak, ja, tak. Jak oni ze sobą bo, bo prze, było przejścia scen. Więc to jest zupełnie inna sprawa jeszcze to tym optymistyczno-realistycznym akcentem, którym no, zakończymy tak, ten segment. myślę, że można by zakończyć na tym, że mamy nadzieję, że to się skończy, zanim się posypie. Oby było wszystko dobrze i... Tak, aby oby, oby, oby to wszystko nie runęło jak domek skard. kart. A ja mam nadzieję, że A na... Z... Z naszymi dziećmi w Brodoplasie będziemy chodzić na spider z aktorami, którzy się jeszcze nie urodzili. No, także. I mam nadzieję, że jeżeli będziemy chodzić z naszymi dziećmi na Gwiezdne Wojny, to przyniosą mi one tyle radości, ile mi przyniosły za dzieciaka. Także, aby się wszystko Wszystko dobrze potoczyło i co do usłyszenia? Do usłyszenia. Zapraszamy na Danielizm. Zapraszamy, nie wciągajcie po kajny. Bardzo ja ja. dziennie tasuje. Znajduję inny świat w myślach my Gdy gminie nasz szalony majątek To sprawia, że wstydzę się, aby żyć To sprawia, że chcę zwiać i skitrać się To wszystko jest w hajsie Ciągle tylko dum, dum, dum, du, dum, dum Nie śmieszy mnie to wcale Widzę jak przekwitamy, to wszystko jest w hajsie Ciągle tylko dum-dum-dum-dum-dum du, du, I chyba całe mamy to źle, tak czy siak Szukamy dziwnych dróg, by pokazać jak bardzo nam się chce Choć tak po prawdzie nie chce nam się w chuj Ten szwarny świat wymyka nam się z rąk więc powiedz nam jak spadamy By strzaić, że to wszystko jest w hajsie. Ciągle tylko dum-dum, du-du-dum-dum dum. Nie śmieszy mnie to wcale Widzę, przechwitamy, przekwitamy To wszystko jest w hajsie. Ciągle tylko dum-dum, du-du-dum-dum dum. I chyba całe mamy to źle Tak czy siak Tak czy siak Dzień dobry. Kiedy tego słuchacie, jest już 17 listopada, albo później, e, natomiast my nagrywamy to dla was 11, czyli w Święta Niepodległości albo, jak kto lubi, Świętego Marcina, e, kiedy w Poznaniu, w naszym wspaniałym mieście, świętujemy imieniny ulicy, który, która nazywa się Święty Marcin, a nie Świętego Marcina, jak twierdzą wszyscy pierwszoroczni. I z tej okazji opychamy się e, rogalami z białym makiem. I mamy pochody i fajne inne rzeczy. I pokazy sztucznych ogni, chociaż nie zawsze. E, ale mnie o tym. E, ponieważ. No właściwie, o to o tym. No, właściwie to o, no, o tym trochę też. Tak? O tym trochę też? I o tym i o wszystkim. Tak, o tym i o wszystkim. Powiedziałeś wcześniej, że. Wszyscy pierwszoroczni mówią o tym, że jest ulica Świętego Marcina, kiedy to tak naprawdę jest ulica Święty Marcin i to jest na wszystkich tabliczkach, że ta ulica nazywa się Święty Marcin, a nie jest to ulica kogoś tam Świętego Marcina. Mhm, tak. To nie jest tak, że w Poznaniu są tylko takie rzeczy, bo jest na przykład ulica Świętego Wojciecha, więc to po prostu się znaczy inaczej jest, nazywa. Wiesz, zazwyczaj, jak masz ulicę z nazwiskiem albo z jakimś człowiekiem, to jest ulica tego człowieka, no. tak? Dużo jest takich ulic w Poznaniu. Święty Marcin to jest troszeczkę evenement w skali miasta, jeśli nie kraju, e, okay. jeśli nie świata? Nie, no nie powiedziałabym, bo gdzieś no. w, po angielsku nie masz odmian, nie? No właśnie. więc. No to prawda. Więc w krajach, znaczy w krajach, gdzie są języki, które mają odmianę przez przypadki. Z tego co pamiętam, we Włoszech nie, nie w kontekście ulic, ale w kontekście dzielnic. Chyba e, są dzielnice, które są nazywane po prostu nie od kogoś, że dzielnica di ktoś tam, tylko po prostu masz San Sebastian jako dzielnicę, nie? Okej. Okay. No. To tak masz. Ja byłem o, w zeszłym roku no. w, w Sienię we Włoszech, to każda dzielnica jest inaczej oznaczona. Jeszcze ma specjalny herb do tego. Grautron we Włoszech, taka mini grautron, gra zapokoną z ramy. Ale co do tego, co mówiłeś o właśnie tej, tej ulicy, to chciałam nawiązać do tego, co w sumie jest trochę tematem dzisiejszego odcinka, czyli nasz trochę szok kulturowy, jeśli chodzi o warę poznańską. Tak, bo trudno w to uwierzyć może, ale Święty Marcin nie jest chyba naj, najwięk, tą rzeczą, która najbardziej dziwi nowoprzyjezdnych. No chyba nie. Znaczy ja byłam na początku bardzo mile zaskoczona faktem właśnie rogali, że w, na przykład w Warszawie na 11 listopada ludzie palą tęczę i się napierdalają, a poznaniacy jedzą rogale. Tak, to też było dla mnie bardzo małe zaskoczenie. Tak, dlatego ja postanowiłam sobie, że Nigdy więcej nie pojadę poza Poznań na 11 listopada. Nigdy. Ja, ja się tego będę trzymać. Będę po prostu zawsze w Poznaniu na 11. Make <sad> Rogal not, not War. Tak. D Dokładnie tak. tak. Make Rogal Not War. No ale to chyba też nie tylko właśnie nazwy ulic i jakby jakieś takie tutaj tradycje, żywieniowe nas zszokowały, kiedy się przyprowadziliśmy do Poznania. Bo akurat ja i Jake jesteśmy, Jake i ja przepraszam, yy, jesteśmy z, yy, z północy Polski, tak. więc z tego co kiedyś tam słyszałam od polenistki na północy jest najczystsza polszczyzna, w sensie mamy najmniej i jakichś takich hmm. słów miejscowych, więc jakby przyjazd do Poznania, gdzie jakby no gwara jest jedną z najbardziej znanych w Polsce i było jednak czasami szokiem. No ale to też możemy od razu wiesz, jakby powiedzieć o tym, dlaczego tak jest, że tam gdzie mieszkamy jest najczystsza polszczyzna, właśnie przez to, że tam to kiedyś były tereny niemieckie, Niemców stamtąd przegnali, i ludzie z byłych terenów polskich, obecnie białoruskich, ukraińskich, czy różnych innych, przeprowadzili się na to miejsce i z racji tego, że był taki niż wszystkich ludzi, to musieli ustalić jakiś standard. A no to nie u Was na północy się mówi, że jak się wychodzi na dwór, to się wychodzi na pole? To w Krakowie. tak. No, w Krakowie, to, no, to, to w zupełnie drugą, drugi koniec Polski. W drugą stronę, no? Tak, dlatego u nas jest właśnie tak standardowo, nie? To jest w ogóle śmieszne, bo w, jak sobie pomyślę, że na przykład w we francuskim takim standardowym wyznacznikiem języka jest Paryż, to jest bo stolica, Tu u nas wcale tak nie jest, bo w, jakby Warszawa chyba też ma jakieś swoje gwarowe naleciałości. No tak, no to jest mała Polska, więc oni tam na pewno mają jakieś swoje, ale to wcale nie jest, to wcale nie jest reguła, że stolica wyznacza to standard, no bo zobacz na Wielką Brytanię też, nie? Masz z jednej strony standard, a z drugiej strony masz Londyn, masz cockney, który, no, nie, nie jest standardem. bardzo nie jest. No ale też w, w brytyjskim ciężko mówić o standardie chyba. Takie, przykład, no no taki... bo standard jest trochę sztuczny, nie? Stand standard piece, jest trochę sztuczny. Tak. Czyli tak zwany BBC English albo Queen's English, jak to woli, no to jest no. trochę sztuczne. To jest bardzo mocno uśredniony angielski jakby wszystkich obszarów południowych. No. Przy czym u nas język polski jest językiem, właśnie ten średni powiedzmy, ten standardowy jest językiem, którym mówimy na co dzień. Język północy. Tak, tak. No i tu teraz może, chłopcy, wypowiecie, wy że tak powiem, o swoim związku z gwarą poznańską. Chcesz znać? Mogę, dobrze. Ja się urodziłem w Poznaniu, więc gwara zawsze była mi jakoś bliska. Nie, nie twierdzę, że znam jej dużo. To możliwe, że znam jej więcej niż mi się wydaje, bo jak próbuję sobie przywołać gdzieś w głowie słowa, które które bym mógł uznać za gwarę poznańską, to nie przychodzi mi ich do głowy zbyt wiele, więc prawdopodobnie są takie, których używam, które są gwarowe, a nie wiem o tym. Natomiast dla mnie ten szok nie był aż tak duży, szok był troszeczkę dla, dla ludzi w miejscowości, w której się wychowałem, bo też jakieś pozostałości tej gwary się u mnie zachowały. Więc ja chyba byłem jedną, jedyną osobą w moim liceum, która była znana z tego, że mówiła tej raz w czasie. Więc no. to tak... No. Ale to też wynika z faktu, że twoi rodzice i właściwie cała rodzina jest z Poznania i miałeś jakby stały kontakt z gwarą. Nie, nie do końca, bo e, rodzina mojego ojca jest z, z, ze wschodu i e, oni się przenieśli do Poznania dopiero później, a rodzina ze strony mojej matki jest spod Poznania właściwie, z terenów wiejskich. No ale tak, faktycznie... E, jakby na, w pewnym etapie swojego życia mieszkali oboje i, i z rodzinami w Poznaniu i ja się też tutaj urodziłem i mieszkałem do pewnego czasu No i teraz I wciąż teraz... twoja rodzina jakby, taka najbliższa mieszka w Poznaniu Większość mojej rodziny mieszka tutaj w Poznaniu albo w okolicy, no, to jest prawda A jak to było u ciebie pytanie? Znaczy ja, się, ja się nie urodziłem w Poznaniu Ja się urodziłem we wrześni no. e, Rodzinę też nie mam umiejscowioną gdzieś tutaj, umiejscowioną w Poznaniu Jesteśmy rozlokowani gdzieś tak zawsze w okolicach Poznania, ale ta gwara... Znaczy tyle to jest śmieszne, że ja dopiero przychodząc tutaj na studia dowiedziałem się, że większość słów, które ja używałem w domu, to jest gwara poznańska, bo na przykład nie miałem pojęcia co do niektórych słów, a nawet był konflikt in interesów, jeżeli na przykład mówiłem słowo berbelucha i ktoś mi powiedział, że nie, nie, nie, to nie jest berbelucha, to jest żybura, czyli na przykład jak masz wodę, jak myjesz naczynia, jak no. naczynia i ta woda ci zostaje to, i ona nie schodzi z, wiesz, do odpływu, nie? Popłuczyny. Tak, no to, o widzisz, popłuczyny. A to się, u mnie w domu na to się mówi o berbelucha, a i jeszcze mówi na to żybura. Także tu już masz kompletnie konflikt interesów, jeśli chodzi co do słów. Berbelucha brzmi lepiej, brzmi bardziej. Brzmi bardziej poznańsko. Brzmi bardziej, no. To ży, ży, co? Żybura. Żybura brzmi mi bardziej południowo. Południowo, tak. Ej, no. Damn. Także, także mówię, no, no... Gwara, gwara jakaś taka, nie, kompletnie, kompletnie mi to nie, nie, nie robiło żadnej różnicy, nie, nie, nie sprawiało przynajmniej mnie wrażenia, że ktoś do mnie powiedział tej, albo nie wiem, szczonie, coś takiego, no nie, nie, nie, słyszałem to już i w domu i na podwórku u siebie, także nie. Znaczy, na mnie tej też nie zrobiło wrażenia bo czytałam y, mangi tłumaczone przez JPF i tam Gwaja y, Poznańska się pojawiała ale na przykład byłam w ogromnym szoku jak przyjechałam tutaj na studia i koleżanka, która właśnie wychodzi z okolic Poznania powiedziała, że mi głuchnie i ja myślałam na początku w ogóle, czy na grozi, czy o co chodzi. Dla osób, które nadal nie wiedzą, co to znaczy, spuści strzał na telefon po prostu. Ale ja w pierwszym momencie byłam w ogromnym szoku, co no w ogóle chce mi zrobić. To jest, to jest jedno z tych słów, o których bym nie przypuszczał nawet, że są elementem gwary, bo... Po prostu ja są, Bo ja je słyszałam tylko w Poznaniu, tak, no to prawda. Ja byłem skowowany, jak mi powiedzieli, że chcieliby ode mnie pożyczyć pejmy. Ja nie wiedziałem, co to są bejmy. Co to są bejmy? To są pieniądze. Ja myślałem, że, że nie wiem, że to bejmy. Jakiś kupon albo żeton, coś ode mnie ktoś chce. Ja mówię, no nie wiem o co chodzi, dajcie mi spokój. Ale potem dopiero po, potem poczaiłem, że faktycznie No, chodzi o pieniądze. Wszystko chyba zawsze chodzi o pieniądze. No, to ciekawe. Ja pierwszy raz spotkałam się z gwamą poznańską bo miałam tutaj kilkoro znajomych w Poznaniu, do których kiedyś tam przyjechałam na wakacje i mnie uczyli gwary poznańskiej, na zasadzie no, jak moja siostra poszła teraz na ćmika a co to, to jest ćmik, to jest papieros okej, okay, to wiem no i trochę się tam nauczyłam właśnie przez taki, że tak powiem, szybki kurs gwary poznańskiej, ale faktycznie takie wsiąknięcie w to było już, jak przyjechałam na studia i tutaj jakby też miałam szok, że tak powiem, trochę kulinarno-językowy, bo jak poszłam pierwszy raz w życiu do baru mlecznego w Poznaniu, to był bar na Jeżycach, do którego nigdy więcej nie pójdę, bo nie dość, że w, w mojej zupie pływał biały robal i to było bardzo mm -hmm. obrzydliwe. Uuu. Mm. To, to, to nie było miłe? Znaczy, na początku myślałam, że to była pomidorowa z ryżem, czy... oj, oj. W sensie, i dlatego... pomidorowy jak... pomidorowe robale? Jednego takiego białego, takiego pundraczka. O kurwa. No, źle bardzo. Ale, jakby, równie złe było to, że za, zamówiłam sobie pyzy z sosem myśliwskim. I przyszła kobieta dając mi talerz z dwoma pampuchami, czy jak u nas na stołówce w szkole się mówiło, na to bułki na parze, polane sosem myśliwskim. Ja tak spojrzałam na to i what the fuck is this? I w tym momencie właśnie, jakby widząc tą zupę z robalem i te kurwa pyzy, po prostu wyszłam stamtąd. to miałam dość. Jeszcze, no, to, to jest... O matko, nigdy, nigdy więcej. To było no, traumatyczne o ile O ile zupa z robalem jest niewybaczalna zupełnie, to e, pampuchy, pyzy, to... Rozmawialiśmy na ten temat przed nagraniem i wyszło na to, że trochę, trochę średnio nam się pokrywają te rzeczy, bo dla mnie właśnie pyzy to zawsze były te drożdżowe gotowane na parze, a tu się okazuje, że to w Polsce są pampuchy, nawet na Wikipedii są to pampuchy. I uwaga, uwaga, uwaga, teraz przeczytam wszystkie nazwy z Wikipedii na te, nazwijmy to pyzy drożdżowe, bo o nich właśnie mówimy pampuchy, pączki, bułki, kluski na parze pyzy, drożdżowe, kluski parowe, parzaki parowańce, parowce, buchty pączki, to też jest ciekawe kiedyś byłem z ludźmi z roku w górach i właśnie jedna dziewczyna powiedziała, że tam jej babcia nam zrobi pączki z jagodami myślę, kurwa, jak dobrze, pączki z jagodami jagodzianki, super, fajnie pomyślałem o takim niebitnym, takim pączku smażonym na, na smalcu z jagodami w środku, stałem kurwa pyzy z sosem jagodowym. Ojej. I takie coś, takie coś bym zjadła z chęcią. Ale to są bułki na parze. Ale tu po raz kolejny widać właśnie to, że na północy jest ta najbardziej stąd płaszczyzna, bo ja to właśnie znam jako pampuchę i to jest jakby tą główną nazwą na Wikipedii. Pierwszy raz się spotykam ze sobą mhm. pampuch. I tu, tu właśnie jest, to wychodzi. To brzmi jak, jak jak nie wiem jak laszki. W chodzę w pampuchach Autentycznie. A, Myślę, że ale... gdyby się postało to można by to użyć jako leczku. Jest tak. podobieństwo, stary, bo przecież leczki co? Bambosze, Babosze, no właśnie no. do tego do tego zmierzam. A tu jeszcze o? wcześniej puch. <śmiech> jeszcze, jeszcze wcześniej tutaj wpadła drożdżówka. Ja miałem kolegę na pierwszym roku z Opola, który był generalnie skonsternowany, jak usłyszał drożdżówka, bo u niego jest słodka bułka. Dude, szneka. Szneka z glancem. Szneka z glancem, jo, ale wiesz, ja, ja słyszałem od niego, że u niego jest słodka bułka, więc jak podszedł do do stra nie do straganu, tylko do jakiejś budki po, po drożdżówkę i babka mówi, że są taka, takie drożdżówki, a mówi nie, nie, nie, schodka bułka I, i jest, jest, jest, jest, jest impas ja i on mówi, pani mi da to lukrowane, to, to, to, z nadzieniem tam, aha, no dobrze, a to jest drożdżówka, cokolwiek niech pani da. No to, co? To jest kolejna ciekawa rzecz, o której sobie teraz wspominaliście, co do słodka bułka, a drużdżówka, a szneka z glancem, bo są niektóre wyrazy gwarowe, których no nie uszywa się na co dzień, no powiedzmy sobie jeszcze, czy słyszeliście, żeby ktokolwiek mówił w życiu szneka z glancem, bo ja nie w takim nieironicznym nie. kontekście nie mówienia o kwarze poznańskiej. Wiesz no, jesteśmy na diecie, więc nie jemy drożdżówek, ale ja na drożdżówkę przeważnie mówię szneka właśnie albo drożdżówka. Mówisz drożdżówka. Jak przychodziłeś do mnie na lekcję francuskiego przez pół roku, to przynosiłeś mi drożdżówki, a nie szneki z glancem. Także no bo twój one, argument jest inwalidą. Bo one nie były z glancem. Yy, otóż... No nie. nie bój z kruszonką. A, Ale u mnie też się mówiła słodka bułka, ale mówiliśmy to na zmianę z drożdżówką. U mnie tak samo. Ale dziwne dla mnie było, że poznaniacy rozumieją, co to jest drożdżówka, ale nie wiedzą co to jest tak. Bułka. Dla mnie no to wody oczywiste nam no, półka na słodko, no. I jak już jesteśmy właśnie przy tych kąpuchach, bo trochę zeszliśmy od różdżówki, to miałam, wdałam się kiedyś właśnie w taką dyskusję, czym są pyzy. No bo właśnie tak jak wcześniej mówiłam, ja myślałam o takich pyzach ziemniaczonych, takie wiecie, z mięskim w środku i tak dalej, Takie, które się kupuje w Biedrze pod nazwą pyzy z mięsem, nie? I właśnie wdałam się kiedyś w rozmowę z jakimś pijanym Poznanikiem. Eee, to, to, to brzmi dobrze. To było jakoś na pierwszym roku, jak jeszcze chodziłam po jakichś dziwnych barach, tych pubach i właśnie powiedziałam mu, że ej, ale dlaczego wy na, na bułki, na parze mówicie pyzy? On, nie, nie, no bo to są pyzy. No to jak mówicie na pyzy? Takie ziemniaczane z mięskiem. No to są knedle. Ja mu mówię, że nie, te takie knedle to są te ze śliwkami, takie na słodko. On, nie, że na słodko to są knedliki. I w tym momencie po prostu... Nie. Coś tutaj ja czuję pewien dysonans, bo u mnie w domu knedle jednak też zawsze były na słodko. A te, to z mięsem w środku to w ogóle nie występowało w przyrodzie, u mnie naturalnie. No, wiesz, Ale ja słyszałem to. też określenie kartacze. Tak, jest też. O... Kartacze. kartacze. Określenie kartacze Bafen... na, na pyzy ziemniaczane. Ale wiesz, analogicznie można się kłócić o to, czym są kluski, nie? Bo z jednej strony masz kluski i takie bitne śląskie z zimnioków. A z drugiej strony, nie wiem dokładnie gdzie, ale ludzie ci się będą upierać, że kluski to jest makaron. Tak u mnie się tak w domu mówiło. Możliwe, że to jest naleciałość gdzieś ze wschodu, bo moja rodzina jest... Ja też jakby, może kluski. to nie jest coś używanego no. często, ale też kluski kojarzę, że można używać jako makaron. Mm -hmm. Tak, no że wymiennień, takie mm -hmm. jak buka, buka, słodka i drożdżówka, nie? Tak, tak, tak samo makaron i, i kluski po prostu. No. Ty z tym, że co powiedziałeś, że kluski śląskie, uwaga, ciekawostka na Śląsku, to są kluski polskie. Kluski polskie. Dziękuję, dziękuję bardzo. A rozróżnienie myślę, że jest tym bardziej mocne, że w Poznaniu są jeszcze szare kluchy, no. też są ziemniaków i daleko im do makaronu, więc... Mm. Tak, to zdecydowanie. A u was tutaj yy, na, na północy, u was się mówiło, na placki ziemniaczane mówiło się plenzy, czy to jest tylko takie tutaj wewnątrz poznańskie? To jest poznańskie to to jest bardzo. Plen to jest. Plenzy, nigdy nie słyszałeś słowa plenzy? plędze. Plędza. Plędza? Nie plędza. Plędza. Ja to jest wspaniałe. Nie, placki ziemniaczane, koniec. Placki ziemniaczane, tak, ale piękne jest też to, jak bardzo wewnątrz chowary poznańskiej różnią się słowem między sobą, nie? E, bo to... Ja słyszałam jest... o plędzach, bo plindze tak było, też. Y, była taka knajpka na Gwarnej i tam właśnie były potrawy regionalne, Starek. i tam... były właśnie pyrzdzikiem, U nas można się nafutrować plędzy. Tak, tak było, tak. I to też właśnie na Gwane każe ten napis plenze. Sprzeciwiam się, nic nie wiecie. Tylko, problem z Werą Poznańską jest taki, że ona chyba bardzo, bardzo długo nie miała usystematyzowanej pisowni. Więc to mogły być plenze w jednej wsi, a plędze w drugiej. Mogło tak być? Mogło tak być. We wrześni są plenze, a w Poznaniu są plenze. Lenzy. Jeszcze Plenzy, nie plenze. Plenzy? To brzmi jak jakiś polski raper. Plenzy. Amazing. Myślałem, że mi znowu powiesz coś o laczkach Ale chyba przyjmę tego ratera jednak wiesz, Jakby nie patrzeć Pozostając w kręgu kulinarnym To mamy też dystans, jeśli chodzi o części chleba Tak, ja kiedyś zdałam się W ogóle dyskusję na temat kromek Gdyż w Poznaniu Kromka to jest ta końcówka chleba Czyli tak zwana dupka bądź piętka dupka, tak, A to co tak. ja na przykład na północy I wiem, że ogólnie w większej części polskiej nazywa się kromką chleba Tutaj jest skipką i też właśnie mam, co prawda nie z mojego doświadczenia, ale opowiadała mi znajoma też, która przyjechała tu na studia, jak też poszła właśnie do baru mlecznego i kupiła sobie jakąś zupę i poprosiła, czy mogłaby dostać kromkę chleba do tego. I ta ekspedientka taka, taka, taka, taka zakupotana, a może być skipka? Bo ona myślała, że to moja koleżanka życzy sobie konkretnie, że chce tę końcówkę od chleba, <gry> której oni nie mieli. Swoją drogą czy Skiba nie jest takim typowym nazwiskiem wielkopolskim? Takim? Czy spotk spotkaliście się z nim gdziekolwiek i Ja mam kolegę o tym nazwisku. Mateusz, pozdrawiam cię serdecznie. Mateusz. Ja, Skiba. ja znam tylko Krzysztofa Skibę i to jest.. Też. A wy z Google skąd on jest, bo ja nawet nie wiem. Dobra. Z co? Dobra, <śmiech> no, dokładnie. Wygrałem. Wiesz co jest pod poznanie. Wygrałem. Dokładnie, to, dokładnie, też tyle dokładnie, wiem. dokładnie to chodziło Daniel. Okej, o. Okay, <śmienny> nie, to się nie liczy. Ciekawe, skąd są starzy. Nie jest napisane. Nic nie ma jego starych. No, ale ludzie są mobilni, nie? No. Aczkolwiek, no, myślę, że jest pewna zbieżność, nie? Ja nie chcę nic wiedzieć o jego starych. Nie, nie <śmienny> potrzebuję tego. <śmienny> A ja, ja może potrzebuję. Ej, ale uwaga, bibliografia, są dwa... Bo dwie pozycje wydane w Poznaniu. Przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę! Oj. No bo zobaczcie, no. Jakbyście mieli nazwać człowieka, który na przykład kiedyś był piekarzem w Poznaniu, to nie nazwiecie go po prostu piekarz, nazwiecie go skiba. No bo robi chleb, a z chleba są skiby, nie? Może? Nie wiem, nie, nie, wie, nie wie, wie, ale możliwe, wie. że coś no, może, to jest wymyślasz jest. A też, też odnośnie chleba to powiedzcie mi, w której części się mówi pajda. co nie jest bardziej takie po południowe? Boże, um, mi się to kojarzy trochę z Kaszubami, no. bo a jak ja jeździłam to... na Kaszuby i to, to było, wiem, jakieś takie y, nad jakieś takie były smażanie ryb, to było właśnie pajda chleba na przykład, do którego do może było sobie wziąć. No właśnie mi się to kojarzy... No nie tyle, że właśnie trochę jakby z góralszczyzną, ale z drugiej strony to mi się bardzo kojarzy z czymś takim przaśnym. No właśnie, więc dlatego też mi kaszuby, nie? No właśnie, że fajda chleba z malcem. I... Z ze smalcem. Z walcem? Z mal... Co? Z, z malcem. <trym> z walcem! Z walcem! Z <trym> dobrze! No, fajda ze smalcem, <trym> kojarzy nam się górole kaszuby, eee, takie klimaty. Open Festival. Co? No, na eventach teraz, wszystkich takich, e, gdzie jest dużo ludzi, są stoiska z takim żarciem... E, Polska, no, polskie, jakie polskie No, food trucki, No, no i tam to są fajdy ze smalcem. Super. I właśnie, na Pyrkonie też było coś takiego. No i na Świętym Marcinie, no, Marcinie no, dzisiaj, e, czyli tydzień temu, też pewnie są były. Kurczę, nie. Masz myślnie na, na, na ulicy Świętym Marcin? Tak. Na Świętym Marcinie, dobrze powiedział. No wiem, ale ja kiedyś tak hiper poprawnie zaczęłam mówić, że na ulicy Aha. Święty Marcin, okay. żeby nikt się nie czepił. Okay. Aha. To nie, nie, bo on dobrze powiedział, że na Świętym Marcinie, a nie na Świętego Marcina, Tak, tak. tak czyli... Szacy. Ale kiedyś tak już poszłam w taki, no. taki okay. spektrum końcowe właśnie, jak sobie ludzie zwracali uwagę, że to nie jest Świętego Marcina, to zaczęłam mówić zawsze na ulicy Święty Marcin. Dobrze, znaczy, że to być, jest, no... Żeby być tak bezpiecznym. Dobrze, uszanuję to. Proponuję teraz, żebyśmy zrobili sobie może jakiś mały quiz Gwary Poznańskiej, bo wy, chłopaki, chyba bardziej znacie Gwarę, więc myślę, że yy, my będziemy z córą zgadywać i... Bardzo będziemy... dobrze, Jake, rzuciłaś ten temat, ponieważ ja całkiem przypadkiem mam tutaj małą listę podręcznych słówek z Gwary Poznańskiej. Może zrobimy tak, ponieważ ja też nie mogę zbyt wielu słów przywołać sobie z głowy. Daniel będzie prowadzącym tej wspaniałej gry. Proszę jakiś jakieś werbe. Tu, tutaj wkleisz jakiś łatwiejszy. Wy, tak. wy będziecie zgadywać najpierw, a potem ja. A trzeba jakoś wiesz walnąć w coś, żeby było, że nie. Bang. Wy możecie rozkminiać razem. Wy możecie, wy możecie rozkminiać razem, a ja będę mówił po was. Dopiero. Czyli to jest kooperacja, a nie na punkty. Tak. Czyli rozumiem, że kto pierwszy będzie znał odpowiedź, krzyczy bang, tak? Nie. nie Co to, to no. oznacza? No, dobra. Czy, ale te gram na punkty czy nie. Nie! Przybierzmy, prostu... ale te punkty nie mają znaczenia, ale. Niech ktokolwiek coś zgadnie po prostu. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, więc moje drogie, czy któraś z Was może wie, co znaczy słowo kluk? Subsku jest pod kluką, ale myślę, że to nie o to chodzi. Nie, to daleko jest od A <laughs> Je... Kluk ale... to jest nos. Tak. Nos? Tak, nos? to jest kinol kluka. Kinol kluka. No, no Kino, to wiem, no. Kluk w ogóle nie skojarzyłem. Kluk, ale to dobrze wiedzieć, że pra prawdopodobnie na na nasz znajomy właśnie tak. nie nazywałby się, gdyby nie był z poznawania. Kluk, tylko Nohans. No. Nosowski. Nosowski. Nos Nosowski. Śmiesznie, śmiesznie. Dobra, tak pozdrawiamy Elka się... pozdrawiam, serdecznie. Tak. To, moje drogie, czy któraś z was może wie, co oznacza słowo Fleja? To jest ktoś taki... To się bardziej dużo... No, Będziemy taka taki. fleja, taki obdartu... Z coś takiego... Tak, takie... Bardzo ładnie. Fuj-fujka, fuj, no. fuj, fuj, fuj ale fujka Ale to, to się też używa u mnie, fleja. Flej, fleja flejtuch. Fleja, flej No, to no, tak. się mówi o fleja. Bo to się już rozprzestrzeniło no, trochę, nie? No, to już nie? poszło. Tak. Ale zobaczcie, to jest, taki, to jest takie bardzo pejoratywne. I to się najbardziej rozeszło. No wiesz co, ale niektóre rzeczy się... Się, rodentuj, się rozeszły tak. Nie można mówić, że tylko te rzeczy. Wiesz... Zobaczymy jak dalej. Zobaczymy jak dalej, tak. Dobrze. W takim razie kolejne pytanie. No. A mianowicie, czy ktoś z Was wie, co to są dudki? U, to tego nawet ja nie wiem. Cycki? <gry> chciałbym, żeby tak było, ale <gry applauding> no nie. A, a to może to, to... <gryihood> powiedz nam, jaka kategoria. Kategoria. No. <gry predecessor> Jezus. Clay. Dudki? Może nie, bez, bez kategorii. Jedzenie? Nie. O. Dudki to są pieniądze. Co? Dudki to są pieniądze, to tak jak że mówiłeś, co, że... to, to drugie. Bejmy. Bejmy. Bejmy. Ale dudki. Te... Dutki... Co macie tak dużo na pieniądze? Potem sobie przypomniałam, że czegoś poznać. Tak. Dudki <śmiech> Dut, mają sens, no bo dukaty, nie? Tak jakby. Dukaty, dudki. Nie wiem, dla mnie to ma sens. Bejmy skąd niby. Nie mam zielonego pojęcia, ale... No ale w sumie jest dużo takich, żeby, że tak powiem określeń yy, potocznych na hajs. Tak, hajs. Hajs, szmal, yy, forsa, kapusta, sałata. Yes. <laughs> Teraz mówię, że wszystkie warzywa, które mam dużo liścika. <laughs> o oh, Boże, tak. Ej, Nie, ale właśnie mówi się, kapusta czy sałata? Bo... Zwątpiłam teraz. Teraz to już chyba się ani tego, ani tego nie używa. No, ale jakieś się a kapucha, nie? Tak. A kapuś to nie był czasem? No, ale kapucha to była kasa. Heśik. Ja mam problem z tym, ale nie wiem. Pięk. Może dlatego, że zielone. No, zielone! zielone. Tak, tak. Mm. Ale to też wszystko wzięło się z tego, że dolary są zielone. Mm. No, bo w Polsce keskupach KS są zielone, to dlatego. W Polsce masz stówy zielone, to w sumie też? Ale to dlatego, że w KSK są zielone. No, no. Dobra. Możemy lecić dalej Pewno. z kapselem? Eee, z Czy z squeeziem? <grym> z z, z tego? <grym> nie. No nie wiem, to zależy ile będziemy mieli wyświetleń. Eee, słuchajcie, ktoś z Was wie, co to znaczy gichnąć. Gichnąć? Gichnąć, nie kichnąć, Gichnąć. I Ukraść? Nie. A to tak brzmi, jakby coś komuś podpierdolić. Co nie? Gichnąć. Ktoś? Albo, ktoś albo, się, nie albo się przekręcić. Nie, gichnąć to jest nalać. Nalać? Mhm. Ale nalaś coś komuś? No. Gichnij mi wody? Zajdź ci gichnę, no. Gichnę ci browara. Ej, ale z i gichnę ci prowara to brzmi dobrze. Ci, to to, to, to już z... ja ci No czuję, bo ktoś mi grozi. Ja gichnę ci. Gichnę ci. Gwara poznańska, wszyscy mi grożą. Ej, ale biorąc... I feel so attacked right now. Chciałbym chcia, chcia, chcia, chcia, chcia, zauważyć, że większość bary poznańskiej wzięła się y, z języka niemieckiego, więc to wcale, wcale nie jest yeah. dziwne, że brzmi jak, jakbyśmy komuś grodzili cały czas. No. Wow. Dobrze. Dalej, dalej, poproszę. Co to znaczy mieć fefra? Fefra. Mieć dziecko? Nie. To jest <śmiech> bardzo daleko od mieć dziecko. <śmiech> Nie. To jest jakaś choroba? Nie. Mieć fefra. Się... <głos> Załóżmy, że masz ważny egzamin i nic na niego nie umiesz. A, to st że stres, stres? Strach. Strach, tak. Myślę, że ale mieć jest... Moja tam... no mama tak mówi, pozdrawiam. Jak jest strach po, po niemiecku? niemiecku? No właśnie, jakoś chyba podobnie. Google Odkrywamy tajemnicę poznania. Przys Mamy tajemnicę języka niemieckiego. Chwozdawca tak naprawdę mówi po niemiecku. No ale to z niemieckiego, ja to na no koszyku nie mam. Nie, bo to jest Angst. Angst. Angst. Hmm. To jest lek, ale... no dobra. A to jest ciekawe, no bo kaszupska gwarowa też jest z niemieckiego, a to są to zupełnie dwa różne gwary. No. Co najbardziej widzę, z po Tak. bo mamy kartofle i mm. Kartofle to też jest gwarowe? Tak. No to jest, e, to jest... kaszubska. Kartofel! Kartofel. To, a dlaczego to przygadrowa do mojego domu? No bo może, jeżeli cokolwiek, to ma naloty z kaszą, bo jednak... E, ale... Moja mama jest spod Warszawy, a to to z Zabuga. Jakim to Znaczy to, bo kartofle to jest tak jak ta Fleja, nie? Że to wzięło się z Kaszubskiego, ale już jest w Polsce znane. Ale u nas w domu się częściej mówi kartofle i ziemniaki. To też. Czyżbyśmy odkryli jest To jest jedyne takie właśnie gwarowe coś w języku, co ja odkryłam, że jest na Pomorzu bardziej. Bo to jednak właśnie my mamy, jeżeli jakiekolwiek naloty są u mnie w Subsku, to są z kaszu. I, I właśnie ja tam jeszcze zdarzałem się osoby, które mówią, jo. E, jo, właśnie kaszubskie. Jo, jo. E, I te kartofle, nie? To dobrze. są niepewne naloty, jakie odkryłam. Ach, jo, dobrze. Nie pozwolę Wam się jo. pławić w Waszych odkryciach, tylko Wam się po prostu zapytam, co to są rzęchy? To są urwiska. takie samochód, taki ruch, No, samochód no, to jest rzęch. No. no. Rzęchy to jest znoszona odzież. Coś znoszonego. Czyli generalnie. Czyli generalnie, Śmieci, czyli generalnie coś starego. Wiecie, no? No. Ale przyjęło się, żeby używać że się tego w wobec. Tak, wobec tak, samochodu. Tak, tak, że jest starym też. rzęchem. Stary rzęch, no. no. Mm. Myślę, że chodzi się w żach, czyli po prostu chodzisz w czymś znoszonym. To w szmatach, w szmatach, nie? no. A sam... rzech to samochód. No. Tak. Chcesz mi powiedzieć, że chodzę w samochodzie. Na robacze samochodem. Się. Możesz tak. ja, w ogóle, w, ja w ogóle nie uważam, że ty chodzisz w jakichkolwiek rzechach że, w szmatach tak więc.. Daniel, na robacze samochodem. Masz piękny T-shirt firmy Dunlop. Dunlop, Dun tak. Y, wcale nas nie spozoruje. <laughs> Nic, Nic nam nie płacą Nic nam nie No spons. No spons. No spons. Dobra, nie wiem czy. Gra we przejąć Może, dawaj typie jeszcze, jeszcze parę. No tak dobrze. Ja jeszcze parę. No, bajam, co jeszcze to dobrze. jest poruta? Poruta. Ale. To jest? Poruta. Coś złego. To jest przypał. To jest przypał. To, to, to, to jest przypał. Tak? To, to jest Tak? To jest wstyd, no? Wstyd. Wstyd, że coś po prostu zjebałeś po, po całości, ale poruta. No okay, Czyli To czyli przypał trochę, chociaż może nie aż tak. Poruta. Poruta. No? Wiesz, wiesz, do pleśni? Czyli masz, jakiś... masz. E, e, Tak, tylko ja może to um, w innej kategorii, z, z innej strony to ugryzę. U, e, mówiliśmy już o szczonie, tak. który nie wziął się od szczania, ale co oznacza szczon? Szczon to jest dzieciak. Tak, to jest e, chłopak. To jest ciekawe, bo ja znam szczun. Szczun. To jest chyba to samo. No, to, nie, to jest to samo, ale ja znam w szczun. W od osoby, która to mówi. Tak, ale z w piosenkach piją i był chyba szczon, tak, tak, tak, było coś. Codzienny szcząt bo coś takiego było. Tak jest. Takie w kuchni. Drewniane narzędzie kuchenne. Z płaską końcówką, bez dziurek. Ja to znam z y, rozmowy u twojej mamy. Dobrze to się nie odzywaj. Jakby to nazywacie? Płaskie drewniane narzędzie kuchenne. Kopystka? No. Dobra, okay. no, tak. A hmm. Drugie pytanie z tej kategorii to jest. Czym temperujecie ołówki i kredki. Temperu z Tak jak sam powiedział, I oszczytkiem. Właśnie chciałam powiedzieć, że na koszubach też jest oszczytką. Mhm. Ostrzytka jest też ostrzałka. Ostrzałka też. No. Te, te, oszczy, oszczy, te wszystkie oszczy zaczynające się znam właśnie w badzie z kaszub, ale ja zawsze mówiłam temperówkę. Tutaj chciałam dodać bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o wymowę w poznańskiej, bo to jest też coś, co zauważyłam dopiero w w Poznaniu, że nie mówi się ostrzytko, tylko oszczytko. Oszczytko. Mhm, tak. Że zbitka TRZ się czyta jako czy i to zauważyłam Te, nawet ja na też. wykładach. Ja też. Miałam, e, na pierwszym roku studiów miałam kilka wykładowczyń, które były z Poznania i one wszystkie mówiły, że dostaje czy. Tak. Czy i pół. Chyba cię poszczeliło. Naprawdę. Ta tak było. Ja miałem badkę od fizyki, od fizyki, od fizyki gimnazjum, która mówiła zawsze, że szczykawka jest wypełniona powietrzem. A gdy sobie z tego koma, to że czy... szczykawka... Czy jest <grym> powietrzem? Ale powietrzem nie rozpala. Powietrzem po to już jest breaker. Hmm. Nas zawsze uczyli w postawce, że, że nie mówi się, że jest szczykawka, bo szczykawka jest w krzyżu. W karku, krzyżu, tak. Wow. I, I to był taki, nie wiem, czy pocisk na Poznań, czy po prostu u, u, uczenie dzieci dobrej wymowy. Bardziej bardziej to drogie. Pocisk no. na Poznań raczej nie. Tu z, z wielu innych powodów można cisnąć na Poznań, ale. Nie, tutaj z no. wymowy nie. Że Danielu, wróćmy do ciebie. Bo mi się skończyły. Że wróćmy do mnie. Ja mam jeszcze jedno takie zapasowe, bonusowe pytanko. Co to jest Wiksa? Impreza! Mordobicie. No co ty. To, to jest impreza tego pielania do kogo? No, no tak. <grym> no dokładnie. dla przecież... tej strony, która otrzymuje wiksę, prawda? <grym> ja, ja od pierwszego roku wiem, że wiksa to jest impreza. Idziemy na wiksę, idziemy się bawić. U nas, przynajmniej na etapie gimnazjum z podstawówką to wszystko było, że jak będzie wiksa, to będzie lanie po szkole. Ale to, to jest... To trzeba by było sprawdzić... I jest to jest techniczne... też legitne. Zobacz, wygoogluj to. Wiks, wpisz Wiks. Wiks. Przyfixowy. Przez ks, no. Ale Wix nic mi nie wyskakuje. Wix budy. No, <grywa> nie. To inaczej. Wix gwara poznańska. Vixa, Poznaj.pl. To będzie chyba najbardziej logitne. Polecamy Filii Pasta do butów. Najlepsze. Najlepsze. <grywa> Najlepsze. Ja jestem na podręcznym słowniszku gwary poznańskiej i Wix, tudzież wiksa to jest lanie i bicie. Uwaga, No to my już o pół do dziewiątej wyglączowali. z Wixą trzewiki. Glancować buty. Tak. Glancować tak. buty to znam. Na no, glans. No nie, no to na to glancu. jest. No. Ale. No. ale że wix no to, to jest ciekawe, że mamy trzy teorie. Fajnie to powiedziałeś. Są. Są. Są. Są. Są. Są. Są. Są. Są. Są. Są. Są. Są. Są. Są. Pełna wixa, No dobrze, dobrze. Pełna wixa to samo co pełen laczek. Czyli co? Pełen but, palenie Czyli... gumy w samochodzie. Czyli ale... pełna wixa to właśnie na pełnym gadzie. Ale la laczek też oznacza dać komuś mordę, więc w sumie... No, no, no dać komuś z buta. Nie, z buta nie, ale... sprzedać sprzedać komuś laczkę, laczek też. wix, też. dla niebicie, no. To tak. Także? Zaczynam się czuć, jakbym pochodził jakiegoś getta pod poznaniem. Co, nie? A nie, nie jesteś z wrześni czasem? No jestem właśnie, ale... Nie, czy... Września czy, to Harlem czy... Poznania. No. No. No. Wow. Nie, już ustaliliśmy, że Wilda to Harlem Poznania, nie? A nie łazasz, A nie właśnie łazasz. łazasz no. no. Łazasz. W tym momencie łazasz jest najgorsz. No. no. Łazasz Harlem Poznania. Tak, a to Wilda w tym momencie jest czym? Brooklyn? Nie, Brooklinem tak. są jeżyce, A, no, bo jeżycy tak. się tak bardzo odkupiły. No, że teraz są w dzielnicą, tak jak Brooklyn. Brooklyn, Brooklyn. I wracając do. No Ja bym mi się już słówka wyczerpała, Nie okay. wiem, czy tutaj w Co, ogóle coś masz ciekawego. Jeszcze? To może Co jeszcze my opowiemy nie? o jakichś, nie wiem, słówkach, które, które tutaj spotkałyśmy. Nie wiem, ulubione Twoje słówko z Bary Poznańskiej? Tak. Można? Ja bardzo Słucham. lubię tytkę. Tytka, to no. jest papierowa torebka, jo? Czy... Tak, ale też zauważam, że te rzeczy zaczyna się używać w ogóle na to torby na zakupy. Tak, o. Tak, zwłaszcza te takie płócienne. Te płócienne, tytki, no, tytki też. tytki też słyszałam właśnie. I mi się bardzo to słowo podoba. Te pakieciki, w których są rzeczy w proszku, to też są tytki. O. o. masz na przykład zupę z tytki, kisiel z tytki. Bardzo lubię to słowo. I Łatne. też e, kiedyś, jak hmm. te właśnie po Wildzie chodziłam, bo miałam te zajęcia, e, przechodziłam koło parku dla Kateów i musiałam wygooglać, co to są kejty, co to jest Kate y. i się okazało, że to jest po prostu pies i to też zapamiętałam bardzo szybko, bo byłam tak zachwycona tym słowem ale tytka chyba była ulubiona ale też zauważyłam, że jedynym słowem które naturalnie weszło w moje słownictwo które używam tak nieironicznie i nie myśląc o tym to jest buchta to powiem, że ja mam tak samo i to jest moje ulubione słowo z gwary poznańskiej bo jak dla mnie to jest najpiękniejsze e, niewulgarne najpiękniejszy, niewulgarny synonim wyrażenia w chuj. Dokładnie. Jak ja. Dokładnie. Jak chcę powiedzieć w chuj, to mówię, że wuchta. To? I nie no. jest wulgarnie, a od razu jakiś smaczek regionalny. No, co, dokładnie. Ale no faktycznie, wuchta, wuchta mi się wkręciło. Wiara tak już, nie, nie tak, no. co to, wuchta wiary. Wuchta wiary te tak. tej. Wuchta wiary tej. Ta to tak niespecjalnie. Na początku w ogóle nie wiedziałam, o co to wiara, ale że ludzie to są ja, ja właśnie ileś znam słówek dzięki temu, że czytałam e, mangi jak u i w serii x Clamp, e, znaczy x 1999 Klampa. zależy jak to woli nazywać tę serie. właśnie ta była postać, która w oryginale pochodziła z jakiejś takiej bardzo, e, z części Japonii znanej bardzo z jakiejś swojej gwary i tłumacz właśnie, żeby to oddać e, w w polskiej wersji językowej sprawił, że ta postać mówiła gwałę poznańską. A ja czytałam to w gimnazjum, i całą na przełomie i właśnie pamiętam, że to było takie moje pierwsze spotkanie. Ja w ogóle na początku nie wiedziałam, o czym ten gość mówi, czy on w ogóle mówi tej, o co chodzi. Internet wtedy miałam, taki słabe połączenie z internetem, więc nawet tego nie wyszukałam do końca. Dopiero w jakimś posłowie wyczytałam, że to właśnie chodzi o gwarę poznańską. Nice. Ten sam zabieg został wykorzystany później w innej, w innej mandze tego samego wydawnictwa. Zdejrzewam, że jest też dzieło tego samego tłumacza e, Pawła Dybały, bardzo tak. serdecznie. E, polecamy jego twórczość. Polecam. Tak, to jest naprawdę... Był taki moment, że kupowałem właśnie strasznie dużo mang e, właśnie od PF-u. Mniej dla samych mang, a więcej dla właśnie tych tłumaczeń, były naprawdę przegenialne. Mhm. I, jak powiedzieć po poznańsku, że fajnie? Fifnie. fifnie. No, fifnie. Fifnie? E, na no, Bogowskiej no. jest teraz fifny sklep. O. Fifnie. No, fifnie. O, jak e, panie... Ja nie jak mam fifnie. takiego. Nie, no. Ja nie mam takiego swojego jednego ulubionego słowa. Jakoś. Znaczy, myślę, że ta wukta też do mnie bardzo przemawia. E, ale pamiętam zawsze m, moja babcia, jak próbowała mi sprzedać e, gwarę, właśnie w skąd to zawsze mi. E, przetoczała taki e, wierszyk. W antrejce na ryczce stoją bumsy w tytce. I to fajnie. Chodziło... Zrozumiałam, stoją i tetka. Tak. Antrejce? W antrejce na ryczce stoją bumsy w tytce. Ok, antrejka to będzie y, strych? Też część domu, ale nie strych. To jest przedpokój. Antrejka. Okay. A, tak. że od entrée, czy... Możliwe. Kurwa. Wyjątkowo no. z francuskiego. Ciekawe. Anryce na. Na ryczce. Na ryczce, na, na, na tym.. E, czy to jest. E, Boże. Taboret? Ta ryczka to tak. jest mini taboreci. To, to taki malutki taboret. Z pan również z Stolcem. No to, okay. to, to kojarzę właśnie, teraz jak powiedziałeś. Nie okay. musiałeś, nie? To... Tak, musiałeś. Tak, to kojarzę. kojarzy. Tytkę już na a co to, to są Bumsy. Bo jest kilka wersji tego wierszyka, Są pyry w Tytce czasami, ale są też Bumsy w Tytce. To są bumsy? Bumsy. Fajki? Nie. Fajki, miki. <laughs> Tylko i wyłącznie. Tylko i Bumsy. A to też jakieś jedzenie? Tak. To są jabłka. Nie. To są cukierki. Bumsy! Bumsy. tak jak. Bombony! Bombony, no. Nieźle. Bombony szkoda, że, że nie prynęłaś dalej powoce, bo byłem ciekawe jak to doprowadzisz dalej, czy skoczyłem na jakimś arbuzie czy coś takiego. Nie, nie, nie, tak, nie, nie szłabym w jakieś takie no. zagraniczne, tak myślałam o takich polskich, polskich y, produktów, no, Ale fajne, a co do właśnie y, twojej babci, bo mówisz o swojej babci od strony mamy, tak? Tak. No to y, pamiętam pierwszy mój obiad u właśnie rzeczonej babci z, y, z mamą Protoklesa i, i właśnie z babcią i z nim samym. Kiedy usiedliśmy do szarych Kluch i oni zaczęli napierdalać gwarą to ja myślałam, że jestem w jakimś innym kraju Naprawdę! To było tak dla mnie kosmiczne, że tak tylko siedzia tak siedziałam, jadą te kluchy i tak rozumiałam co piąte słowo które było z, z, z tradycyjnego polskiego, że tak powiem Ale Miałam to samo jak właśnie miałam takie taki okres w życiu, gdzie jeździliśmy z rodzicami kilka z do roku właśnie na Kaszuby i wynajmowaliśmy zawsze pokój w takiej ag agrokulturze i no tam też ta rodzinka mieszkała na, na piętrze, na, na, na parterze wynajmowali pokoje i to, to sympatyczni ludzie byli, jeździliśmy do nich często, więc często też na przykład siadaliśmy tam, nie wiem, razem do jakiejś kolacji czy coś, na, na dworze, jak był ładny wieczór, ale i, i czasami oni z, zaczynali po prostu tak naturalnie wchodzić coraz będzie na gwarę i w pewnym momencie już kompletnie nie rozumieliśmy co oni mówią wow. To jest też ciekawe, bo w produktych się częściej masz takie zaciągania gwarowe, jak rozmawiasz z mamą albo z babcią to, to jest... no... Ale powiem ci, że nie masz tak chyba z drugą babcią co jest ciekawe, która w sumie nie jest z Poznania? Znaczy, mieszka w Poznaniu. Mieszka w Poznaniu od bardzo dawna, ale ona jest właśnie ze wschodu bardziej. Natomiast to jest bardzo ciekawy proces lingwistyczny, który którym spełniałaś. To jest dostosowanie się pewnego rodzaju, dostosowanie rejestru do rozmówcy. Mhm. To um, jakby im więcej rejestrów znamy, tym bardziej się jesteśmy w stanie dostosować Ale to właśnie, to myślę, że bardzo ciekawym przykładem jest aktor John Bauman, bo nie z Szkotem. E, ale właśnie głównie znana ze swojego Amery tak, z amerykańskim akcentem, akcentem bo najczęściej Amerykanów I, i Lori to samo dokładnie, ale właśnie słyszałam o um, taką historię o że że jak pojechał ze swoim no, narzeczonym bądź już mężem e, właśnie do swojej rodziny to była tak do, była taki, to sam się razem i on jak rozmawiał ze swoją babcią to mówił do niej ze szkockim akcentem, jak się odzywał do swojego męża to mówił z amerykańskim Błędne nice. przejście z jednego w drugiego. Więc to też bardzo mnie zafascynowało. gdzie? Nice. Tylko jak wywiad po szkocku. No. I to faktycznie, to jest zawsze tak, jak, że masz kolasie, który raz mówi tak, a raz mówi inaczej, to jakby się na dwie kompletnie różne osoby patrzyło. Dokładnie. Mhm. To tyle, jeżeli chodzi o gwarę poznańską i nie tylko. I o wszelkie inne nasze przygody z tymi że gwarami. Gastronomiczne głównie, ale nie tylko. Jeżeli macie jakieś. Komentarze, chcecie się nimi podzielić, to zapraszamy Was na naszego bloga poligrota.pl, na nasz kanał YouTube, fanpage na Facebooku oraz na naszego Twittera. Linki będą wszystkie w opisie. Dajcie nam łapkę w górę na YouTube'ach, jeśli Wam się podobało, lajkujcie i szerujcie nasze posty na fejsie oraz ponieważ od niedawna jesteśmy też na iTunesach, to dawajcie nam gwiazdki, może znajdziemy sobie zaszczytne miejsce wśród innych polskich podcastów. Na razie to tyle od nas, dziękujemy i do usłyszenia.